Księga Almy Syna Almy Kronika Almy, Syna Almy pierwszego naczelnego sędziego nad ludem Nefiego i wyższego kapłana w kościele Kronika panowania sędziów wojen i walk pośród ludu oraz wojny Nefitów z Lamanitami zapisana przez Almę pierwszego naczelnego sędziego Rozdział pierwszy Nehor, głosząc fałszywe nauki zakłada kościół wypacza religię dla zysku i zabija Gideona Zostaje skazany na śmierć za swe przestępstwo. Wypaczanie religii dla zysku i prześladowania szerzą się pośród ludu. W kościele kapłani utrzymują się z własnej pracy, członkowie kościoła dzielą się swoją własnością z biednymi i kościół wzmacnia się. W pierwszym roku panowania sędziów nad ludem Nefiego król Mosjasz Poszedł drogą przeznaczenia całej tej ziemi, stoczywszy dobrą walkę, postępując sprawiedliwie przed Bogiem i nie pozostawił po sobie nikogo na tronie, lecz ustanowił prawa, które zostały przyjęte przez lud, lud jego jest zatem zobowiązany przestrzegać praw ustanowionych przez niego. Podczas pierwszego roku panowania Almy jako sędziego przyprowadzono do niego na sąd człowieka potężnie zbudowanego i znanego z wielkiej siły. Chodził on pośród ludu, nauczając tego, co określał jako Słowo Boże, świadcząc przeciwko Kościołowi i głosząc ludziom, że kapłanem czy nauczycielem powinien być ktoś powszechnie aprobowany, kto nie powinien pracować na swe utrzymanie, lecz pozostawać na utrzymaniu ludu. Dowodził także ludziom, że cała ludzkość zostanie zbawiona w dzień ostateczny i nie potrzebują się obawiać czy drżeć, ale mogą podnieść głowy i radować się, bo Pan stworzył wszystkich ludzi i odkupił wszystkich, że w końcu wszyscy ludzie będą mieli życie wieczne. I nauczał tego, aż wielu zaczęło dawać wiarę Jego słowom. Tak wielu, że zaczęli łożyć na Jego utrzymanie i dawać Mu pieniądze. I stał się dumny, zaczął nosić kosztowne szaty, a nawet zaczął według swych nauk zakładać kościół. I stało się, że gdy wędrował, aby nauczać tych, którzy uwierzyli w jego słowa, spotkał człowieka należącego do kościoła Boga, jednego z ich nauczycieli, i zaczął się z nimi ostro sprzeczać, aby odwieść ludzi kościoła. Jednak człowiek ten oparł mu się i zganił go, przytaczając słowa Boga. Człowiek ten nazywał się Gideon, ten sam Gideon, który był narzędziem w ręku Boga, wyprowadzając lud jego z niewoli. I ponieważ Gideon oparł mu się, przytaczając słowa Boga, rozgniewał się na niego, wyciągnął miecz i począł zadawać mu razy. I Gideon, będąc w podeszłym wieku, nie mógł oprzeć się ciosom i poniósł śmierć od miecza. I zabójca został pojmany przez ludzi kościoła i przyprowadzony przed Almę, aby go osądził za przestępstwa, które popełnił. I stało się, że stanął przed Almą broniąc się z wielką czelnością. Ale Alma powiedział mu, jest to pierwszy przypadek wypaczania religii dla zysku pośród tego ludu. Jesteś winien nie tylko wypaczania ich religii, lecz także tego, że starałeś się dokonać tego siłą przez użycie miecza. I jeśli by siłą zaprowadzono te wypaczone nauki pośród tego ludu, doprowadziłoby to do ich całkowitej zagłady. Przelałeś krew sprawiedliwego człowieka, człowieka, który uczynił wiele dobra pośród tego ludu. Jeśli więc oszczędzilibyśmy Ciebie, jego krew spadłaby na nas, wołając o pomstę. Dlatego jesteś skazany na śmierć. Według prawa danego nam przez Mosjasza, naszego ostatniego króla, prawa, które zostało przyjęte przez ten lud, potrzebujemy więc go przestrzegać. I stało się, że zabrali go, a nazywał się Nechor, zanieśli na szczyt wzgórza Manti i tam nakłonili go, a raczej sam wyznał między niebem a ziemią, że co nauczał ten lud jest sprzeczne ze Słowem Boga i poniósł tam haniebną śmierć. Jednakże nie powstrzymało to rozprzestrzeniania się jego nauk w kraju, albowiem wielu kochało to, co ma wartość tylko dla świata. Wędrowali więc, głosząc fałszywe nauki, a czynili to z myślą o bogactwach i zaszczytach. Jednakże w obawie przed prawem nie odważali się otwarcie kłamać, na wypadek gdyby się okazało, że kłamią, albowiem kłamcy byli karani. Udawali więc, że nauczają zgodnie ze swymi przekonaniami, a zgodnie z prawem nikt nie mógł być karany za swe przekonania. I nie odważali się kraść, obawiając się prawa, bo karano za kradzież, ani też nie odważali się rabować, czy popełniać morderstw, bo kto popełnił morderstwo, był karany śmiercią. Jednak stało się, że nienależący do Kościoła Boga Zaczęli prześladować Jego członków, którzy wzięli na siebie imię Chrystusa Prześladowali ich i dokuczali widząc ich pokorę Bo nie byli oni dumni i dzielili się jedni z drugimi Słowem Bożym, bez pieniędzy i bez ceny I istniało ścisłe prawo w Kościele, że żaden członek Kościoła Nie powstanie przeciwko i nie będzie prześladował tych, którzy nie należą do Kościoła I że nie będą się wzajemnie prześladowali w Kościele Jednakże wielu z nich wbiło się w dumę i zaczęło gorąco sprzeczać z przeciwnikami, aż dochodziło do bójek na pięści. Działo się to podczas drugiego roku panowania Almy i było przyczyną wielkiej boleści ludu Kościoła i jego ciężkich doświadczeń. Albowiem serca wielu stały się nieczułe i wymazano ich imiona, że nie byli więcej zaliczani do ludu Boga. Wielu też odstąpiło od ludu Boga i była to wielka próba dla tych, którzy wytrwali w wierze. Mimo trudności pozostali jednak nieugięci i nadal przestrzegali przykazań Boga z cierpliwością znosząc liczne prześladowania. I gdy kapłani przerywali swe prace, aby przekazać ludziom Słowo Boże, ludzie także przerywali pracę, aby słuchać Słowa Bożego. I gdy kapłan przekazał Słowo Boże, wszyscy powracali do prac. I kapłan nie wywyższał się ponad słuchaczy, bo kaznodzieja nie był lepszy od słuchającego, ani nauczyciel lepszy od ucznia. A tak byli równi i wszyscy pracowali, każdy według swych sił. I każdy według swego posiadania dzielił się swoją własnością z biednymi, potrzebującymi, dotkniętymi chorobą czy nieszczęściem i nie nosili kosztownych szat, jednak ubierali się schludnie i miło dla oka. I gdy zaprowadzili porządek w sprawach Kościoła, Ponownie zaczęli żyć w spokoju, pomimo wszelkich prześladowań. I teraz dzięki wzmocnieniu kościoła jego członkowie zaczęli się bardzo bogacić. Mieli obfitość wszystkiego, co potrzebne, mnóstwo różnych zwierząt, a także obfitość ziarna, złota, srebra, cennych przedmiotów, jedwabiu, cienkiego płótna i zgrzebnych tkanin. I w swym dobrobycie nie odsyłali nikogo, kto potrzebował okrycia, był głodny, spragniony, chory czy niedożywiony. Nie pożądali w sercu bogactw, byli więc hojni wobec wszystkich, bez względu na to, kim byli znajdujący się w potrzebie, wobec starych i młodych, wolnych i niewolnych, mężczyzn i kobiet, członków Kościoła i do niego nienależących. I tak im się powodziło, aż stali się znacznie bogatsi od tych, którzy nie należeli do Kościoła. Albowiem ci, którzy nie należeli do Kościoła, spędzali czas na czarach, na czczej gadaninie Próżnując, zazdroszcząc innym Ciągle uwikłani w zatargi Nosili kosztowne stroje Uważając się za lepszych Prześladowali, kłamali, kradli, rabowali Żyli w rozpuście, mordowali I popełniali wszelkie zło I w stopniu, w jakim było to możliwe Ponosili karę za przekraczanie prawa I stało się, że karani według prawa Każdy za wykroczenia, które popełnił Uspokoili się i nie odważali popełniać zła w obawie, że zostanie ujawniony. Spokój panował więc pośród ludu Nefiego, aż do piątego roku panowania sędziów.